Witam w karpiowym podcaście. Po tej stronie mikrofonu Paweł Mateja. No, już dawno, dawno temu obiecałem, że nagram jakiś kolejny odcinek. Niestety bardzo długo nie dochodziło to do skutku. Czynnikiem oczywiście był brak czasu, jak się można spodziewać. Ale też jakiś czas temu obiecałem, że nagram i że już zobowiązałem się do tego, że nagram odcinek o nowym piśmie, jakim jest Horror masakra. No i w ostatnim, ostatnim czasie, właściwie w zeszłym miesiącu, przeczytałem sobie pierwszy numer pisma. Teraz akurat wychodzi drugi numer, więc pomyślałem, że to dobra okazja, żeby opowiedzieć trochę o pierwszym. No Drugiego jeszcze nawet nie zamówiłem, ale na pewno to zrobię. Dobrze, i co mogę powiedzieć na początek? Mam pismo przed sobą, można usłyszeć szelest papieru. Będę przeglądał. Przyznam, nie jestem przygotowany szczególnie do tego podcastu, ale postanowiłem, że też, tak jak poprzedni odcinek, który był ho, ho, ho już temu, taki ten nagram yy, tak na freestyleu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, zaczynając od... A, może od okładki po prostu. Yy, albo nie. Popatrzmy na początek. Yy, ile mamy tutaj stron? Czyści? Się... 36 stron ma pismo, format mniej więcej a4, cena 6 złotych No można powiedzieć, że jak za te ceny jest to dosyć drogie, ale to, to, to śmieszne w ogóle przeliczenia, prawda, bo to... No właśnie, no to, to jest właściwie to, od czego chciałem zacząć. Czy horror, masakra właściwie można nazwać pismem, magazynem? Ja osobiście najchętniej nazwałbym to fanzinem, co prawda nie jest dla mnie też jakaś wybitnie jasna terminologia, Trudno, właściwie przeglądając y, bardzo ładnie wydaną Horror masakrę y, traktować ją na równi z pismami takimi jak Nowa Fantastyka, y, Czas Fantastyki nawet, y, czy jakimikolwiek innymi, które możecie znaleźć w Empiku czy w Ruchu. Y, horror Massacre ewidentnie od samego początku po sam koniec y, jest pismem fanowskim i to słowo fanowski tutaj trzeba podkreślić i jednocześnie wytłumaczyć. Otóż nie jest to z mojej strony żaden zarzut co do profesjonalizmu, dlatego, że jestem naprawdę zaskoczony tym, jak pismo dobrze jest wydane. Niemniej czuć w nim takiego niesamowitego ducha yy, fanowskości. <śmiech> nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale załóżmy, że istnieje. I przyznam, że to jest bardzo fajne i właściwie, gdyby nie to, nawet nie wiem, czy chciałbym się czytać w całości. Gdyby było to jakieś kolejne pismo takie jak Leśnienie, które no, szybko się wypaliło, Później mieliśmy, no tak, bo leśnienie pismo miało być swego czasu jakimś polskim takim magazynem poświęconym grozie Horgerowi. No nie wyszło do końca, po tych chyba trzech numerach padło. Później mieliśmy coś na progu. No coś na progu do tej pory sobie działa, ale właściwie no mocno odeszło już od swoich korzeni. Pierwsze numery poświęcone były faktycznie Horgerowi w tej chwili. Jest to po prostu pismo poświęcone pop-fantastyce, pulpie fantastyce retro, ale, ale no przede wszystkim jest to jakaś fantastyka pulpowa. No, przyznam, że kupuję właściwie, chyba mam wszystkie numery, ale nie, nie przeczytałem większości. Bo zupełnie nie, nie widzę w nich nic ciekawego dla mnie. Niestety, pierwsze numery bardzo mi się podobały. Ech, no właśnie, Horror Masakra reklamuje się jako jedyny w Polsce magazyn grozy i horroru. I ja myślę, że bardzo słusznie, że się tak reklamuje, bo rzeczywiście, przeglądając to pismo, czytając je, e, od samej okładki ma się Wrażenie y, obcowania z czymś, co jest stworzone rzeczywiście przez fanów, dla fanów i będzie się skupiać na hotbronze, skupia się na tym od samego początku i robi to bardzo dobrze. W numerze mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bodajże 13 opowiadań różnej długości. Dwa wywi wywiady. Raz, dwa, trzy, cztery bodajże artykuły. wstępniak jak oczywiście jakiś grafik. Dobra, i zaczynając, może czy bardziej wracając do tej okładki. E, na okładce znajduje się bardzo charakterystyczna praca, którą zresztą pewnie gdzieś tam w podglądzie będziecie widzieli. Zresztą pewnie ją już widzieliście. E, po prostu od początku widać, kto jest jej autorem. Autorem jest Fan Goryl, którego na pewno kojarzycie z okładki na przykład do Goryfikacji, ale też jego pracę można było znaleźć już w kilku miejscach. E, przyznam, że nie jestem fanem jego stylu. E, i chyba nigdy nie będę. To po prostu nie jest estetyka, która, która mi szczególnie pasuje, jedne prace podobały mi się, jedne, jedne jego prace podobają mi się bardziej, drugie mniej. No to jest akurat w miarę niezła, nie jest jakaś szczególnie ohydna, bo on przede wszystkim na tyle, na ile ja widziałem gustuje w Gore. Ja nie jestem fanem Gore. A tutaj jest tak, tak w miarę stonowane. Ale okej, okay, okładka jest, zresztą sam styl, Pana Goryla, no też no, no nie chciałbym tutaj go jakoś obrazić, ale nie jest on do końca profesjonalny, ale no myślę, że idealnie komponuje się to z całością pisma. Jest to po prostu strasznie fajna, fanowska grafika. W ogóle całość tego pisma bardzo przypomina mi coś, czego właściwie chyba nigdy nie przeglądałem, ale tak sobie to mniej więcej wyobrażam. Jakieś właśnie stare pisma amerykańskie poświęcone horrorowi no, może widziałem w internecie jakieś układki coś w tym stylu. Yy, jakieś w stylu tych, w których powiedzmy Lovecraft sobie tam jakieś Weird Tales, czy coś takiego. Czyli właściwie w stylu tego, do czego miało nawiązywać coś na progu, ale tutaj mam wrażenie opisowania z czymś autentycznym, podczas gdy coś na progu wydaje mi się... Mm, <śmiech> no, nie powiem, że wydaje mi się nieautentyczne, yy, ale... Coś na progu y, nawiązuje do stylistyki horroru y, czy fantastyki retro, podczas gdy horror-masakra w jakiś sposób, chciałby się powiedzieć, kontynuuje jakąś linię. No dobrze, przejdźmy do wnętrza numerów. Co właściwie tutaj mamy? No właśnie, warto wspomnieć o y, samym twórcy przedsięwzięcia, Tomaszu Siwcu, y, posługującym się pseudonimem Mordum X. No, mamy tu na porządku jego wstępnia, w którym tłumaczy, czym właściwie jest horror masakra. Może zresztą tego, że ja jeszcze nie widząc tego pisma na oczy, jako, oczywiście zamówiłem je zaraz chyba po tym, jak wyszło, czy w niedługim czasie po tym, czułem, że będzie to coś dobrego, dlatego że, że no, Tomasz może nie jest jeszcze postacią w naszym środowisku horroru, która jest jakaś mocno znana, ale mam wrażenie, że będzie, bo to jest gość, który naprawdę bardzo fachowo podchodzi do tego, co robi. No naprawdę niesamowicie mu na tym holdboardze zależy. No i może przyznać, że dobrze się w tym spisuje. No i tak, i na początek. Na początek mamy y, krótką miniaturę, to jest bodajże drable y, Rafała Sali, Przerwane ogniwo. No, ja zupełnie nie pamiętam o czym ona była niestety. Ja przyznam, że lubię czytać drable, ale mało które mi się podoba. Ja tutaj numer zaczyna i kończy właśnie y, drable. No to drugie to już nie jest drable jakaś miniatura też szefała sali, no mnie one jakoś nie zaskoczyły, nie zachwyciły tym bardziej. Dalej mamy opowiadanie Tomasza Czarnego, który chyba zresztą często y, gdzieś razem z Tomaszem Siwcem występuje, y, może nie tyle w duetach, co, co, co w tych samych projektach, i... A Tomasz też nie jest właściwie postacią, y, która długo jakoś w tym naszym chodzorze egzystuje, ale na pewno już o nim usłyszeliście. I ja uważam, że to, to jest gość, y, nie tylko pisze fajnie, y, ale też mi, widać, że mu, że mu bardzo zależy na tym, y, co robi. Jest właściwie jakieś, jakimś takim przodownikiem hodjorza, przynajmniej stara się nim być, stara się coś zmieniać w tym, nie tylko pisać, ale też działać jakoś, w, w, w, współtworzyć kulturę Chodzoru. Opowiadanie napisał całkiem fajne. Ale ja nie będę o tych opowiadaniach za dużo mówił, dlatego że szczególnie dużo z nich nie pamiętam. No czytałem to chyba już niecały miesiąc temu. Dalej no, opowiadanie całkiem fajne Pauliny Kuchty. Opowiadanie nic nie czuję. Krótkie bardzo. No i przyznam, że nie pamiętam o czym ono do końca było, ale, ale było niezłe. Dalej, polskie produkcje Grozy Magdaleny Marii Kałużyńskiej. To jest taki szkic, artykuł no, poświęcony polskiej, polskim horrorom filmowym. Co mogę o tym powiedzieć? No, no Magda dosyć mocno e, krytykuje większość tych horrorów e, z przeszłości. E, no, pisze parę ciepłych słów o jakichś nowszych produkcjach. E, pisze w swoim bardzo charakterystycznym stylu. Jeśli ktoś miał okazję przeczytać e, Magdy, jakieś wypowiedzi, e, które nie były opowiadaniami, bo tam oczywiście jest jakaś już stylizacja, to naprawdę rozpoznałby ją w tym artykule po kilku słowach. Ja przyznam, że gdyby... Artykuł został nieco skrócony, to trochę bardziej by mi się podobał, ale, ale jest, jest fajny, jest ciekawy. Chociaż właściwie na tyle, na ile śledzę te wszystkie polskie produkcje yy, polskiej grozy, no to kojarzę to, o czym tutaj pisała Magda, więc dla mnie to nie było zaskoczeniem, ale jeśli ktoś yy, tego nie śledzi, no to na pewno zachęcam go do przeczytania. Dalej opowiadanie Sylwii Błach, w Peterze, całkiem też fajny tekst. Jeszcze o tych opowiadaniach później się bardziej ogólnie wypowiem. Marek Grzywasz, Dom Miłości. To opowiadanie o tyle pamiętam, że właściwie trudno nazwać je horrorem, to jest bizarro i to całkiem niezłe, bo jak, jak nie przepadam za polskim bizarro, tak właściwie jeśli coś Marek Grzywasz napisze, to zazwyczaj jest to dobre. Wywiad z Łukaszem Henelem, no wywiad, całkiem okej. Okay. Nie ja jestem fanem Łukasza Hanela, ale wywiad zawsze chętnie przeczytam. Swoją drogą w drugim numerze Horror Massacre bodaj jest opowiadanie Łukasza. Ja na pewno się zapoznam, bo o ile nie mam chęci sięgać po jego nową powieść, no troszkę jednak się boję po tym, jak się rozczarowałem się pierwszą. Tak opowiadanie chętnie przeczytam, zobaczę, czy może akurat się nie myliłem, a może warto jednak sięgnąć. Dalej, moim zdaniem, najlepsze opowiadanie. Yy, Łukasza Radeckiego, Robaczywek. Łukasz ma to do siebie, że fajnie posługuje się językiem. Je, nawet jeśli fabularnie nie dzieje się tu za wiele, to już sam język, y, sposób konstruowania y, całego utworu jest tutaj całkiem niezły i, i przyciąga. Dalej wstrząs Andrzeja Biedronia, to z tego co pamiętam, nie podobało mi się zupełnie. Y, następnie... Artykuł raz, dwa, Freddy już cię ma, czyli fe fenomen horrorów, napisany przez Adriana Warwasa. Zupełnie przykro mi to powiedzieć, mi się nie podobał. Jest ogromnie skrótowy, no to, to jest pół strony właściwie. I z tego co pamiętam, zupełnie nieciekawe pół strony. A następnie opowiadanie Zaklęcie Aleksandry Brożek. Też jedna niestety z gorszych. Lekoman Pauliny Król. A Paulina Król to też taka postać, która mam wrażenie, że bardzo się teraz rozkręca i próbuje nie tylko pisać opowiadania, no bo pisać, szczerze mówiąc, jakoś, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, pisać opowiadania to sobie każdy może, ale jest jeszcze dużo innych rzeczy, które można dla horroru zrobić i Paulina to robi, prowadzi bloga, który jest bardzo prężny i ostatnio przeprowadza tam sporo wywiadów z innymi pisarzami. No ja przyznam bardzo interesujących wywiadów z ciekawymi postaciami. Bardzo jej w tym kibicuję. Opowiadanie było niezłe. Telewiedź z Tomaszem Czarnej. Mam wrażenie trochę, że Tomasz udziela więcej wywiadów niż publikuje opowiadań. Ale, ale to dobrze, bo to jest ciekawy gość, który ma nie tylko potrafi pisać, ale też ma sporą wiedzę na temat horroru, zwłaszcza amerykańskiego czy amerykańskiej kultury w horrorze. I, i dobrze takie osoby, żeby miały gdzie się wypowiedzieć. Następnie opowiadanie Artura Kuchty, niecenzuralny tytuł, jak kurwie w deszcz. Niestety nie pamiętam, o czym to opowiadanie było, więc przechodzę do następnego. Jak w domu Marcina Podlewskiego, to też właściwie jakaś taka fantastyka, troszkę, no, no może by podciągnąć pod termin bizarro, horror, to nie jest do końca. No opowiadanie o piekle, no przedstawiona taka no, bardzo skrótowa, ale, ale ciekawa wizja Marcina. No, Marcin, ma do siebie to, że cokolwiek by nie napisał, on ja napisze to w sposób taki, że się to z przyjemnością czyta. A opowiadanie jest, jest, jest bardzo fajne, jedno z lepszych. Dalej Fenomen filmów The Asylum i Syfy. nie wiem, o co nawet chodzi. Przeczytałem ten artykuł, i a to znowu Adrian Warwas. No niestety też mi się nie podobało. Dalej Nowi Sąsiedzi Pawła Pietrzaka. Też bodaj dosyć przeciętne opowiadanie, aczkolwiek do przeczytania. Jesteśmy na końcu numeru. Tak, to już właściwie wszystko. Zostaje nam już wspomniany short Rafała Sali, reklama patronatu i właściwie stopka redakcyjna. To wszystko. No dobrze, no to teraz jest już tak, jak już przebrnęliśmy przez to takie dosyć, myślę, że mało ciekawe opisanie, szczegółowe treści, to chciałem opowiedzieć chwilę, o tym, jak ja ogólnie pojmuję to wszystko, bo Horror Masakra y, to właściwie nie tylko pismo, ale cała jakby inicjatywa Tomasza Siwca. Inicjatywa ta, y, do inicjatywy tej właściwie należy jeszcze drugie pismo, którego niedługo się będziemy mogli spodziewać, a właściwie dodatek do Horror Masakry, taki wychodzący oddzielnie, który będzie się nazywał Krypta i będzie składał się wyłącznie z opowiadań. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Jestem ciekaw, jakie opowiadania się tam znajdą, bo pomysł jest... Hmm, dosyć specyficzne, wypuszczać niszowe pismo i, i zaraz jakby drugie. Ale zobaczymy, może ta formuła się przyjmie. No i właśnie, trzecia inicjatywa Tomasza, czy właściwie, no tak, trzecia z bodajże czterech, o których na razie wiem, to będą zeszyty horror masakry, czyli znowu opowiadania y, od kilkunastu bodajże do kilkudziesięciu stron. Czyli są to takie miejsce na mini powieści, czy jakieś dłuższe opowiadania, y, które będą się ukazywać osobno drugiem. Dla mnie super. I jako naprawdę jako fan horroru będę autentycznie wszystkie numery zbierał, jak tylko będą wychodziły. Nawet nie po to, żeby je przeczytać, tylko żeby je mieć i żeby za 15 lat je wyciągnąć i pokazać, że mam takie coś. Ale oczywiście też je przeczytam i być może się na ich temat wypowiem. A czwarta inicjatywa to będą też publikacje książkowe, które Tomasz ma zamiar publikować w Horror Masakrze. I też jestem znowu bardzo ciekawy jak to wyjdzie, jakiej to będzie jakości, zarówno pod względem treści, jak i samego, samej formy wydania. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A jeszcze miałem parę słów o tych opowiadaniach powiedzieć. No, o jedne, jedne tutaj przed chwilą bardziej chwaliłem, inne mniej. Jeśli tak spróbować to ująć bardziej ogólnie, to muszę przyznać, że jest nieźle, bo jak do tej pory, czy w ostatnich latach, tak sięgając po polski horror, miało się wrażenie, że z jednej strony mamy na przykład Łukasza Orbitowskiego, czy jakiegoś tam moziocha, a jeszcze kilku tam autorów, no nie będę teraz specjalnie wymieniał, którzy jakoś nawiązują do klasycznych wzorców amerykańskich i tworzą jakiś taki specyficzny polski horror, na przykład Małecki też coś takiego robi, ten taki horror blokerski. A z drugiej strony byli tacy ludzie, jak Kazek, Kycz czy David Cain, którzy... właściwie trudno było powiedzieć, czy oni do końca tworzą chorzą, Czasem tak, czasem nie. Czasem to nawiązywało do Mastertona, czasem było jakąś taką odjechaną, groteską. I cały czas miałem wrażenie, że brakuje czegoś pośrodku. Część jakby e, osób, które nie wiedziały, się dookreślić, dookreśliło się jako bizarro w tej chwili, jako twórcy bizarro. Część, jako twórcy Hojo zazwyczaj, to są te same osoby, ale już jakby oddzielają tę twórczość jedną od drugiej. I tutaj właśnie mamy do czynienia z opowiadaniami, które nie są w większości jakieś szczególnie zachwycające, ale są niezłe. To są takie opowiadania, które spokojnie mogłyby gdzieś tam ukazać się na zachodzie, powiedzmy, w Stanach w jakiejś antologii. I może też nikogo by zupełnie nie zachwyciły, ale powiedzieliby, że tak, to jest dobre opowiadanie grozy, to jest dobry horror. Nie wiem na ile moja myśl jest tutaj czytelna, ale no, no właśnie, mam wrażenie, że ten polski horror zaczyna się dookreślać, zaczyna się z niego wykształcać coś yy, już takiego bardziej dojrzałego. Nawet jeśli to nie są rzeczy językowo czy fabularnie wybitne, są one po prostu już bardziej świadome. Heh. Strasznie, strasznie był kotliwa myśl. Ogólnie... Yy... Jestem całkiem zadowolony z tej lektury. Drugi numer na pewno zamówię sobie na dniach. Też przeczytam go. Wątpię, żeby, żebym tutaj już opowiadał znowu o nim, bo to byłaby w dużej mierze powtórkę z rozrywki. Na tyle, na ile widziałem, będą tam inni autorzy, którzy na pewno znacie, bo jeśli ktoś siedzi w tym horrorze, to jednak większość tych, tych nazwisk zna. Choć nie wszystkie, i to już mi się podoba, że nie będzie tutaj w kółko wszystkich ludzi, których znacie z tych ostatnich antologii, to jak Zombie Filia czy... Halloween po polsku, czy antologię Repliki i tak dalej, tylko będą to też nazwiska jakieś takie dla mnie zupełnie nieznane. Tomasz Siwitz w jakimś ostatnim wywiadzie, będę w wywiadzie, który przeprowadziła Paulina Król, mówił, że selekcja do horror-masakry jest dosyć ostra i że nie przyjmuje tak tekstów, jak wpadają i, i, i dużo ludzi się za to obraża. No, no Bardzo się z tego cieszę, dlatego, że... Nie z tego obrażania oczywiście, tylko z tego, że jest selekcja i, i że nie będzie tu wpadać wszystko po znajomości. Bardzo dobrze. No, horror Masakra to inicjatywa, w której po prostu czuć fanowskiego ducha i jeśli ktoś jest fanem horroru, to niech się nie zraża okładką. Jeśli komu się podoba okładka, tym lepiej. Niech bierze, niech zamawia, niech czyta. No i właściwie myślę, że tyle. I będę bacznie obserwował to, co będzie się działo w przyszłości i jeszcze raz będę trzymał za to kciuki. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że następnym razem uda mi się... Ale to już chyba co, co odcinek to powtarzam, że uda mi się troszkę szybciej yy, zebrać się do nagrania następnego odcinka. No Być może następnym razem będzie mi łatwiej już. Także dziękuję i do usłyszenia.